Lekcja pierwsza. Dobra dieta jest podstawą dobrego zdrowia. Nie musisz jednak rezygnować w przypadku jakichś komplikacji zdrowotnych z opieki lekarza weterynarii. I jeśli zajdzie potrzeba konsultacji weterynaryjnej, koniecznie należy z takiej opieki skorzystać. Chciałabym dzisiaj powiedzieć trochę o domowych pociłkach. Dlaczego one dla psa są tak bardzo ważne? Przede wszystkim pierwsza sprawa, niebezpieczne składniki, które znajdują się w karmie komercyjnej. I teraz FDA, to jest taki amerykański urząd do spraw badania żywności, wzleciło swego czasu przeprowadzenie badań 150 marek komercyjnych karm, i wyniki tych badań są dostępne na stronie tej organizacji. Jeśli jesteś taki bardzo dociekliwy, zapraszam cię na stronę tej organizacji, gdzie będziesz mógł zapoznać się szczegółowo z wynikami. To nie jest tutaj, no, taki, to nie, jest tutaj, nie będzie tutaj obowiązkowe na tym kursie. My głównie skoncentrujemy się na gotowaniu dla, naszego psa, dla naszych psów. W karmach uprzedzam tylko, że na przykład w karmach, w karmach stwierdzono obecność aminopteryny, lasalicum sodium, środków chemicznych, bardzo dużo bakterii i wirusów. Na etykietach badanych karm podano często niewłaściwe dane co do ich składu i przez to po dłuższym podawaniu takiej karmy psów zaczęły pojawiać się u nich reakcje alergiczne. W karmach znajduje się również nadmiar miedzi, które, które, która powoduje często problemy zdrowotne dla specyficznych ras, takich jak na przykład zapalenie wątroby, która bardzo często dotyka i spotykana jest u labladorów. Natomiast jakie są korzyści z przygotowywania posiłków w domu? Przede wszystkim masz pełną kontrolę nad doborem poszczególnych składników, jak również nad przygotowywaniem całego posiłku. Możesz używać codziennie innych składników dla urozmaicenia tego posiłku psa. Będziesz je kupował sam, i będą to składniki, które będą dostępne w sklepie. Kiedy zabraknie karmy, czyli tych składników do przygotowywania posiłku dla swojego psa, nie musisz biec do sklepu zoologicznego czy zamawiać w jakimś sklepie internetowym, bo akurat u ciebie w danym miejscu, o danym czasie tego, tego pokarmu nie było, tylko no, i nie musisz oczekiwać na dostarczenie tego, tego, tej, tej karmy. Możesz również dostosować z łatwością dietę do potrzeb swojego psa. I przygotowywanie posiłków nie będzie wymagało od Ciebie tak mocno nadwyrężenia Twojego umysłu. Także posiłki będą proste nie będziesz musiał nie będą to jakieś tam wymyślne, skomplikowane produkty. Także myślę, że każda osoba, która zdecyduje się, każdy opiekun, który zdecyduje się na gotowanie swojemu psu, na pewno sobie poradzi. Następna sprawa to, ja zatytułowałam ją może tak. Świeży pokarm równa się teraźniejszości. Komercyjna karma dla ciebie powinna być przeszłością. Domowe, naturalne jedzenie. Jest nadal ponad komercyjnym karmieniem. Jest to przede wszystkim świeże mięso i świeże surowce roślinne. Wyobraź sobie, że w, w opiekunowie psów w 2014 roku wydali na całym świecie ponad 21 miliardów dolarów i prawie tyle samo na leczenie swoich podopiecznych z powodu pojawiania się u nich chorób dietozależnych. Żywność komercyjna liczy tylko 100 lat, a naturalna sięga starożytności. Czym jest domowa dieta? Domowa dieta jest powrotem do natury. Dostarcza psu to, co jest dla niego najzdrowsze. Jest bezpieczniejsza i zdrowsza niż karma komercyjna. Jest łatwa i szybka do wykonania, jeśli poznasz jej tajniki. Jest oparta w całości na świeżych produktach spożywczych. Domowa dieta nie jest czymś dziwnym, ani czymś ekskluzywnym, czymś nieodpowiednim i zagrażającym życiu Twojego psa. Czymś, co wymaga poświęcenia wielu godzin podczas przygotowywania. I teraz chciałabym Ci opowiedzieć, o jakie są podstawowe zasady karmienia psa. Jak wiesz, czytając mojego bloga, że psy powinny być karmione smacznie, sycąco, a przede wszystkim w sposób rozważny. Nieprawidłowe żywienie... <śmiech> Może spowodować szereg problemów zdrowotnych pupila, związanych zwłaszcza ze stanem układu trawienia. Aby do tego nie dopuścić, wystarczy, abyś przestrzegał kilku podstawowych zasad. Nie należy karmić psa z ani zbyt gorącym posiłkiem, ani zbyt zimnym. Nie dawać jedzenia ze stołu, nie denerwować psa, nie stresować wtedy, kiedy on je posiłek. I Wszyscy wiedzą, że niepełnowartościowy, źle zbilansowany pokarm będzie wpływał niekorzystnie na kondycję naszego pupila. Nie, musimy pamiętać o tym podczas przygotowywania posiłków, że psa nie wolno ani nie powinno się przekarmiać, ani tym bardziej go głodzić. I Brak substancji odżywczych lub ich nadmiar w diecie może wpłynąć negatywnie na kondycję i budowę psa. W przypadku np. wysoko cenionych czy rzadkich ras muszą, tak, taka dieta musi być bez zarzutu. I no z pewnością nie chciałbyś, aby Twój ukochany zwierzak miał na przykład widoczne oznaki niewłaściwego żywienia, więc nadmierna szczupłość, długie nogi, niewłaściwy kształt kręgosłupa, nadmiar skóry na brzuchu, czy zachwiana proporcja ciała. Nieprawidłowe odżywianie może również spowodować u psów problemy z prokreacją. Tutaj wrogiem jest... Numer jeden jest nadmierna odtyłość psa. Psy z nadwagą cierpią na zachwianie równagi, równowagi hormonalnej. Są ociężałe, leniwe i obojętne na wdzięki płci przeciwnej. Ilość pożywienia, jaka powinna znaleźć się w psie i misce zależy od y, charakterystycznych cech fizjologii danej rasy i zapotrzebowania jej na substancje odżywcze. Liczy się również, czyli bierzemy pod uwagę również wiek, wielkość psa i zadania, które ma, ma lub no nie, nie będzie wykonywał. Na przykład czworonogi, które większą część dnia spędzają na kanapach, będą miały mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe kalorie. Natomiast psy gospodarskie, które pilnują obejścia, psy sportowcy, będą potrzebowały diety, bogatszej w mikroelementy i witaminy, które powinny otrzymywać w swoim posiłku. I teraz w okresie na przykład wzrostu czy ciąży i karmienia też suczki będą wymagały, czy szczenięta będą wymagały również innego, innego, innego zapotrzebowania na energię. I przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że w tym czasie psuczka wymaga zwiększenia ilości pożywienia o 25%. Ciężarne suczki powinny otrzymywać posiłki wysokoenergetyczne, wysokobiałkowe, aby zapewnić potomstwu możliwość prawidłowego rozwoju w organizmie matki i zapobiegać i zapewnić mu, przepraszam, zdrowe przyjście na świat. I z zasady należy podawać psu pożywienie zawierające średnio 87% kilokalorii na 1 kg masy ciała danego pieska. I teraz kolejna sprawa to Przede wszystkim opiekun, który zdecyduje się na gotowanie posiłku swojemu psu, musi zwrócić uwagę na jakość pożywienia. Każdy pies, który ma prawidłowo funkcjonować, prawidłowo się rozwijać, potrzebuje w swojej diecie takich składników jak białka, czyli proteiny, odpowiadające za budowę ciała oraz za jego regenerację, węglowodany, które są źródłem energii, tłuszcze, które będą odpowiadały za zdrowy wygląd skóry i sierści, dające psu energię, czyli witaminy i minerały, które będą również pomagały w zachowaniu, czy wspomagały jakieś tam pewne procesy chemiczne zachodzące w organizmie, wypełniacze, które będą pomagały w trawieniu i funkcjonowaniu jelit, wodę, która potrzebna będzie i jest do wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Stwierdzono, że pies, który żywiony jest z resztkami, resztkami z naszego stołu, nie otrzymuje wszystkich niezbędnych mu składników odżywczych. To nie znaczy, że jestem taką zadeklarowaną przeciwniczką podawania tych resztek z naszego stołu. Jeżeli gotujesz, przygotowujesz posiłek swojemu psu, jeżeli twój pies lubi zupę, to tą zupą można na przykład dla, dla dodania smaku i dla atrakcyjności możemy polać to jego jedzenie odrobiną odrobiną na przykład wywaru mięsnego czy wywaru warzywnego może to być również sos z gulaszu, tylko należy pamiętać o, o tym, że przed podaniem psu zupy czy gulaszu nie może być on doprawiony i wtedy spokojnie możesz uwzbogacać dietę swojego psa takim pożywieniem. Teraz chciałabym opowiedzieć o podstawowych składnikach dawek pokarmowych dla psa, bo to też będzie bardzo ważne przy przygotowaniu posiłków. Najważniejszym, najważniejszym składnikiem w diecie psa będzie mięso. Jego, dzienne, jego dzienna zawartość w diecie powinna stanowić 25-30% całodziennej dawki. Najlepiej podawać jest psu surowe i chude mięso, ale my tutaj mówimy o gotowanym, czyli najlepsze będzie mięso e, takie lekko sparzone, które będzie zachowywało w zasadzie wszystkie swoje właściwości odżywcze. I teraz wracam, dlaczego mięso powinno być chude? Ponieważ mogą, tłuste mięso podawane codziennie czy jakoś systematycznie może spowodować u psa żołądka. Nie, nie podaje żołądka. Nie powinno się podawać psu surowej wieprzowiny, ze względu na ryzyko zarażenia psa różnego typu bakteriami i pasożytami. Chociaż znam opiekunów, którzy, y, którzy karmią swoje psy surowym mięsem i opiekunowie ci bez szkody dla zdrowia y, podają surowe mięso wie wieprzowe. Y, no Ja w tej kwestii byłabym bardzo ostrożna i jednak y, surowego mięsa wieprzowego nie podawałabym. tak? <śmiech> Najlepszym pokarmem dla psa będzie wołowina pokrojona w niewielkie kostki. Należy również pamiętać o tym, aby przed przygotowywaniem mięsa dla psów powyjmować wszystkie drobne kości, które mogą uszkodzić żołądek czy jelita, a nawet przełyk psa. Następnym produktem, który, który powinien znaleźć się w diecie psa, są podroby. Najlepiej podawać je z psom serca, wątroby, nóżki, ogony. Są to doskonałe produkty mięsne dla psów. Wątróbkę należy podawać przede wszystkim ciężarnym i karmiącym suczkom. Ponieważ wątróbka ma wszystkie niezbędne składniki potrzebne do rozwoju szczeniąt. I suki ciężarne posiadają przede wszystkim posiadają bardzo wysokie zapotrzebowanie na substancje odżywcze, które znajdują się w wątrobie. I, no i musisz pamiętać, że przed podawaniem psu podrobów należy kupować je w sklepach czy u gospodarzy, do których mamy zaufanie. I nadzór weterynaryjny jest tutaj bezwzględnie potrzebny. Kolejnym składnikiem, który powinien znaleźć się w wiecie psa, są kości. Jest to pokarm niezbędny, aby zęby psa i jego dziąsła były zdrowe. Ponadto kości zawierają są źródłem bardzo potrzebnego psu szpiku kostnego i wapnia. Kości podaje się na surowo albo można gotować z nich wywar. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie psów zdrowych no i takim naprawdę prawdziwym delikatesem dla psa jest przeżuwanie i gryzienie surowej kości. Następnym składnikiem, który powinien znaleźć się, aczkolwiek no, powinien niekoniecznie, nie, nie wszystkie psy tolerują, jest to mleko i produkty mleczne. I w dietetycy... Mm, Polecają właśnie te produkty jako drugie po produktach mięsnych. Mleko i produkty mleczne częściowo zastępują porcje mięsa, i przed podaniem czy wdrożeniem do diety tych produktów należy pamiętać, aby mleko, twarogi były chude, ponieważ tłuste mleko, tłuste, tłusty nabiał może powodować upsa rozwolnienie, tak, biegunkę i dlatego też najlepiej jest podawać i twarogi, tak jak już powiedziałam, i chude jogurty, kwaśne mleko i produkty mleczne powinno się obowiązkowo podawać do porcji żywnościowych dla szczeniąt. Kolejnym składnikiem są ryby i produkty rybne. To również niezbędne źródło białka w diecie naszych psów. Podobnie jak produkty mleczne, ryby mogą być ekwiwalentem pełnowartościowego pożywienia mięsnego i należy pamiętać, aby nie karmić psa surową rybą słodkowodną, gdyż podawanie takiej ryby może grozić bakteryjnym zakażeniem wątroby lub woreczka żółciowego. Morskie ryby też są niebezpieczne, trzeba więc je gotować. I powinieneś pamiętać, aby psom pod żadnym pozorem nie podawać ości ani rybiej skóry. Następnym produktem, który powinien znaleźć się w diecie psa, to chleb i kasze. Pies może jeść zarówno biały, jak i razowy chleb. Dzienna porcja dla dorosłego osobnika wynosi 20-30 dekagramów na dzień. Pszczenięta mogą dziennie spożywać 5-7 dekagramów. Natomiast takie to dotyczy to szczeniąt, które jeszcze pożywi, żywią się mlekiem matki. Natomiast szczenięta odstawione mogą z powodzeniem dziennie otrzymywać 10-15 deko chleba. No i chleb najlepiej taki podsuszony można dodawać do rzadkiej karmy lub mleka. I teraz kasza jest znacznie trudniej trawiona niż ryż, makaron i pieczywo. Często bywa również przyczyną rozstroju psiego żołądka i decydując się na żywienie psa kaszą, powinieneś wybierać dobre gatunki, no ja tutaj mam szczególnie tak bym, szczególnie polecałabym kaszę jaglaną, jest to jedyna kasza, która ma działanie, która jest zasadowa, bardzo dobrze wpływa na jelita, głównie na jelito grube jest chyba jedyną kaszą, która zawiera w, swoim, która zawiera w sobie krzem, pierwiastek niezbędny do rozwoju organizmu. I teraz można też również wybierać drobne kasze, kaszę jęczmienną, mannę, kasze kukurydzianą i gryczaną. Kasza musi być ugotowana do miękkości. Nie podajemy psów, psu kaszy, która jest gotowana tyle czasu, ile jest przeznaczona dla człowieka, czyli nie 15-20 minut, ale znacznie, znacznie dłużej. I teraz dobowa dawka pokarmowa kaszy w całodziennym posiłku powinna wynosić mniej więcej tyle, ile dawka chleba. tak? Następną, następnym składnikiem będą warzywa, które są ważnym źródłem witamin, błonnika i substancji mineralnych. I ich dawka pokarmowa wynosi mniej więcej 8-10% do na dzień. Aby można również podawać psu ziemniaki, bardzo często opiekunowie zwracają się do mnie z pytaniem, czy rzeczywiście ziemniaki są dobre w diecie psa. Odpowiadam tak, jak najbardziej. I aby pies mógł strawić skrobie ziemniaczaną, to przede wszystkim ziemniaki należy podawać ugotowane i rozgniecione na piurę. Skrobia ziemniaczana, podobnie jak ryż, ma działanie osłaniające na jelita. Dlatego też dieta ziemniaczana może być z powodzeniem podawana również w przypadku schorzeń układu pokarmowego, na przykład przy biegunkach. Całych ziemniaków nie podaje się psu, ponieważ pies ma taką tendencję do połykania pokarmu, więc jeżeli ziemniak jest w całości, pies może go połknąć, może się zadławić i może również dojść do jakichś tam problemów z układzie trawiennym, a nam po prostu nie, my po prostu nie potrzebujemy takich kłopotów. Także ziemniaki przed podaniem powinny być drobno utarte, zmiażdżone, czy też podawane w takich małych kawałkach. Poza tym w skład dawki pokarmowej psa powinny również wchodzić np. buraki ćwikłowe, marchew, pietruszka, seler, grosze, fasolka, szparagowa. I ponieważ psy nie miażdżą zębami pokarmu, tak jak już powiedziałam wcześniej, lecz połykają duże jego kawałki, dlatego też przed po ugotowaniu warzywa również powinny być rozgniecione. I np. przykład dla psa dorosłego dzienna dawka warzyw powinna wynosić 10 dk na dobę, natomiast dla szczeniaków 2 do 8. No i teraz dodatki witaminowe i mineralne. Yy, obecnie yy, wielu opiekunów psów yy, w celu wzbogacenia diety, czy to surowej, yy, gotowanej, czy nawet suchej, korzysta z dodatków yy, witaminowo-mineralnych, kupowanych w sklepach zoologicznych i <śledzimy> yy, ja przestrzegam przed kupowaniem takich mieszanek, ponieważ te mieszanki witaminowo-mineralne są produkowane w laboratoriach chemicznych, a więc są sztuczne, więc są takimi. To są, taki, są to takie substancje, które są nierozpoznawane przed organi przez organizm psa i Zamiast, często zamiast wyleczyć czy wspomóc dietę psa, po prostu powodują dolegliwości wątroby, nerek. Także raczej skłaniałabym się i namawiałabym Ciebie do kupowania preparatów organicznych, o których później jeszcze będę mówiła. Dziękuję, to jest pierwsza, koniec pierwszej lekcji. Lekcja druga. Zapraszam Cię, omówiliśmy już wszystkie składniki, które będą niezbędne i potrzebne w diecie psa, naszego psa. No i teraz zapraszam na zakupy. No teraz tak, chcąc rozpocząć gotowanie psa, możesz na początku mieć wątpliwości, czy dokonujesz właściwych wyborów. Czy Twoje decyzje, które podejmujesz dotyczące żywienia psu, będą dziełem przypadku? czy chciałbyś dowiedzieć się więcej czegoś na temat produktów spożywczych, które na co dzień wkładasz do koszyka i takie, które codziennie podajesz swojemu psu. I dlatego dzisiejsze nasze takie wspólne zakupy będą dla ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc zapraszamy do takiego wirtualnego sklepu. Planowanie zakupów wcale nie będzie takie trudne. Nie będziesz zmuszony codziennie biegać do sklepu i robić, no, kupować tam mnóstwo produktów. Wystarczy, że zrobisz jakieś zapasy i będziesz je trzymał w osobnych, w jakichś tam w szafkach, a od czasu do czasu, w miarę ubywania jakiegoś składnika, będziesz sobie uzupełniał braki. I teraz zakupy. Gdzie można robić zakupy? Zakupy będziesz mógł robić nie tylko w markecie, w pobliskim sklepie. Może to być również jakiś taki mały, zaprzyjaźniony sklepik osiedlowy. Możesz robić zakupy w sklepie internetowym lub gospodarza. To będzie zależało od Ciebie. Tak? To Ty będziesz podejmował decyzję, który składnik będzie bardziej, będzie bardziej odpowiedni dla Twojego psa. Jeżeli dysponujesz w domu jakąś większą zamrażarką, lodówką, możesz zrobić większe zakupy. Możesz również korzystać na przykład z zakupów w promocji lub na wyprzedaży. Dokonując zakupów dla rodziny, No przede wszystkim nie zapominaj o swoim najważniejszym członku, którym jest Twój ukochany pupil. I wtedy też możesz dokupić produkty, które zabrakły gdzieś tam w zapasach. Na przykład no, możesz kupować worek ryżu, którego pozostało już na parę dni, lub Płatków owsianych, możesz kupić na przykład puszkę z dynią, czy mrożonki, teraz widziałam, że pojawiła się mrożona dynia, może to być mięso z kurczaka, które wrzucisz do zamrażarki, będzie się mroziło, możesz kupić na przykład puszkę z ryb, lub opakowanie mrożonych warzyw, które będziesz z łatwością mógł przechować w lodówce. I na początku no, na początku możesz zapominać o dokonywaniu tych zakupów. Oczywiście, jeśli zapomnisz, i na przykład jutro. Nie będziesz mógł włożyć tego do miski psa czy do garnka przy przygotowywaniu. No, nie ma się czego obawiać, bo to, to samo jedzenie, na przykład ten sam produkt, możesz podać na przykład w następnym posiłku. I w miarę nabywania wprawy, <coughs> będziesz już na przykład bez zapisywania na kartce wkładał do koszyka to, co będzie niezbędne. I teraz podam Ci wszystko. Składniki, które możesz kupić w każdej chwili. Lista, to są takie tylko podstawowe, najbardziej potrzebne dla Ciebie teraz, na ten moment. Potem będziesz w miarę nabywania doświadczeń będziesz mógł rozszerzać tą swoją listę i będziesz mógł urozmaicać posiłki w zależności od upodobania swojego psa. I... Tak, no, Na przykład jeśli chodzi o mięso, tutaj podaję to mięso w przypadkowej kolejności. Nie zwracaj na to uwagi, bo na przykład dla jednego psa może mu smakować mięso wołowe, a ja tutaj na przykład podałam drób, to nie ma żadnego znaczenia. To pies w zasadzie pokaże ci, co będzie dla niego, co mu bardziej smakuje. I wtedy będziesz się koncentrował tylko na, na tych zakupach dla niego. I na przykład w drobiu możemy podawać mięso z kurczaka, indyk, kaczka, przepiórka, bażanty. Z ryb, jeżeli jesteś w sklepie rybnym, możesz kupować łosoś, dorsz, flądrę, sardynki, pstrągi i sandacze. Pojawiają się teraz coraz częściej króliki. Są doskonałym pokarmem dla psów. Jagnięcina no to już będzie dla psów koneserów, bo jest stosunkowo droga, ale od czasu do czasu możemy zaszaleć. Mięso wieprzowe, tak jak powiedziałam, nie podajemy na surowo. Możemy podać ugotowane, dłużej. Mięso wieprzowe jest również dobrym składnikiem białka w diecie psa. Dziczyzna. I jeszcze no i to już tyle. Jeżeli jesteś w stanie znaleźć jeszcze jakieś inne rodzaje mięsa w swojej okolicy, no to jak najbardziej możesz korzystać. Teraz kolejną, kolejnym produktem może być na przykład wołowina. I też trzeba pamiętać, że nie wszystkie psy tolerują ten rodzaj mięsa, i jeśli chcesz podawać wołowinę swojemu psu, zacznij, zacznij rozpocznij podawanie od niewielkich ilości i bacznie obserwuj reakcję organizmu na ten rodzaj właśnie mięsa. Teraz przechodzimy do stoiska warzywnego. No, warzyw w tej chwili jest u nas pod dostatkiem i możemy kupować psu. Szparagi, brokuły, brukselkę, marchew, kalafior, fasolkę szparagową, sałaty. Na przykład moja Dasza bardzo lubi sałatę rzymską. Ona zawiera bardzo dużo witamin, także witamin i minerałów bardzo polecam. Pies może jeść również szpinak, bataty, ziemniaki, dynie, słodką paprykę, groszek, cukinie, seler naciowy, pietruszkę, seler korzeń i też na przykład jeśli chodzi o owoce, tu również mamy bardzo duży wybór, bo możemy podawać swojemu psu jabłka, banany, jagody, truskawki, inne owoce jagodowe, brzoskwinie, śliwki, morele, arbus i melony. Każdy Pies ma swoje jakieś preferencje smakowe. Na początku będziemy, będziesz na pewno próbował, bacznie obserwując swoje reakcje psa. Niektóre, niektóre z tych wymienionych warzyw nie będą mu smakowały, więc na pewno wycofasz je z, z diety, z jadłospisu, no bo po co podawać psu coś, co nie będzie mu smakowało i po jakimś czasie będziesz kupował Pupilowi tylko wszystkie jego w zasadzie ulubione warzywa i owoce, które, on, które będą mu odpowiadały. Kolejne zakupy to jest nabiał i jaja, czyli podajemy biały ser, Kudy, najlepiej kupowany w sklepach ze zdrową żywnością, jogurt naturalny i grecki, żółte sery, jajka kurze, e, przepiórcze i jajka od kurzek i zielononurzek. I tutaj chciałabym mm, wspomnieć, że jeżeli decydujesz się na podawanie jaj dla, psu, dla psa, nigdy nie kupuj jajek oznaczonych cyferką 3. Tak? Jest to, są to jajka z chowu klatkowego, kury przez całe swoje, całe swoje życie spędzają w klatkach, są karmione paszą, która zawiera wiele niepotrzebnych składników i potem wszystko to znajduje się w tych jajkach, więc te jajka, nawet nie, ja nawet nie polecam ich ludziom, ponieważ po jakimś czasie zjedzone y, oczywiście w bardzo dużych ilościach y, mogą spowodować y, jakieś tam problemy zdrowotne, więc starajmy się by, y, y, sprzed, na, czy kupować psom jajka oznaczone numerem 0, cyferką 0, bądź też niech to będą jajka kupowane u jakiegoś tam gospodarza, do którego mamy zaufanie. I teraz trzeba też pamiętać, że niektóre psy nie tolerują nabiału, więc również tutaj zaczynamy podawać te produkty w niewielkich ilościach i bacznie obserwując reakcję organizmu psa. A kolejnym składnikiem, który powinien znaleźć się w diecie psa będzie brązowy ryż, biały ryż, e, tutaj bardzo polecam ryż jaśminowy i basmati, jęczmień, płatki owsiane, kaszę owsianą, komozę ryżową, nasiona lniu, lnu, masło orzechowe, masło migdałowe, tylko należy czytać etykiety w przypadku tych dwóch produktów, masła orzechowego i migdałowego, ponieważ mogą zawierać w swoim składzie sorbitol toksyczny dla psa, fasolę, na przykład cieciorkę, czyli ciecierzycę, groch, kaszę jaglaną, inaczej proso i wiele innych. To z czasem twój pies po prostu pokaże ci, jakiego rodzaju ziarna mu odpowiadają. Kolejnym produktem, który, będzie, który powinien znaleźć się w diecie psa, to, to będą oleje. Na pierwszym miejscu stawiam zawsze oleje pochodzenia zwierzęcego, a więc będą to wszelkiego rodzaju oleje rybne. Następnie w kolejności oleje z oliwek, olej kokosowy, olej szafranowy, słonecznikowy, sezamowy i inne. Takie, które twój pies z czasem polubi. W oleje powinny zawierać jak najwięcej kwasów omega-3, a więc najlepszym olejem, tak jak już powiedziałam wcześniej, będzie olej z ryb, kryla oraz wodorostów morskich. Konserwy. Konserwy rybne to wszelkiego rodzaju konserwy konserwy z sardynkami, z łososiem, z tuńczykiem, warzywa w puszkach, we własnej zalewie. Musimy czytać etykiety. Jeśli jest nadmiar soli, to warzywa takie puszkowane powinny być odsączone i przepłukane wodą, żeby ten nadmiar, nadmiar soli został wypłukany. Mrożonki. Możemy również podawać mrożonki z psom i będzie to mrożone mięso, mrożone warzywa, mrożone owoce. Woda. Woda powinna być dostępna przez cały czas dla, przez cały czas. Pies powinien mieć miejsce, w którym będzie stała miska, wypełniona świeżą wodą. Wymieniłam ci, jak widzisz, niektóre produkty. Jeśli pies twój cierpi z powodu alergii. Każdy nowy składnik należy wprowadzać do jadłospisu, do jego diety bardzo ostrożnie i należy obserwować reakcję organizmu. Bardzo ważne jest, aby podczas przygotowywania posiłków pupilowi nie popadać w rutynę. Staraj się urozmaicać posiłki na początku jedzenie powinno być bardziej skromne, należy używać wtedy mniej tych składników, no bo uczymy się, my uczymy się gotować, a psa przestawiamy na nową dietę, więc nie możemy od razu wrzucić im wszystkiego tego, co tu podałam do miski, bo pies może zareagować alergicznie czy na przykład rozstrojem żołądka i my wtedy nie będziemy wiedzieli, co spowodowało te zmiany. I im posiłek będzie z czasem bardziej bogaty, tym więcej składników odżywczych dostarczysz do organizmu psa. Możesz również dzielić się swoim jedzeniem. Jak to robić? Ano, Proszę bardzo. Jeżeli przygotowujesz sobie śniadanie, na przykład jajka i płatki owsiane, tak? czyli y, zamiast gotować dwóch jajek, Wrzuć do garczka dodatkowe dwa jajka więcej i na przykład kilka łyżek więcej płatków owsianych dla twojego psa. Jeśli przygotowujesz sobie kanapkę z indykiem na drugie śniadanie, no to hmm, wiedz, że twój pies też bardzo lubi kanapki, w związku z czym jedną kanapeczkę zrobisz więcej i podajesz swojemu, psa, swojemu psu, możesz się nią podzielić. Jeżeli, lubisz, jeżeli masz na obiad pieczone ryby, ziemniaki z surówką, proszę bardzo, zrób do, dla, dodatkową porcję dla twojego psa. Zaręczam, że zje on z niezwykłą radością i smakiem to, co mu zaserwowałeś. Jeżeli podajesz, no nie wiem, na kolację, na obiad pieczonego kurczaka, no to jest rarytas dla psa, bo tylko trzeba pamiętać, żeby mięso było bez skóry i bez przypraw. Tako, takie dodatkowe podkarmianie mm, zapewni dodatkową porcję białka zwierzęcego, warzyw i tłuszczu i przynajmniej na początku nowego sposobu karmienia. I możesz być wtedy na 100% pewien, a nawet więcej, że pies otrzyma Wszystkie niezbędne składniki odżywcze dla utrzymania zdrowia i prawidłowego rozwoju. I teraz ktoś może zapytać na początku, czy do posiłku, czy do, do przygotowywanego posiłku dodaje się jeden, czy wiele składników? I teraz, kiedy rozpoczniesz tą kulinarną przygodę, jeśli nie będzie on i nie jest on przyzwyczajony do ludzkiej żywności, to trzeba się trzymać podstawowych przepisów kulinarnych i w ten sposób pozwolisz, aby ciało psa dostosowało się do nowej żywności. W miarę upływu czasu możesz pozwolić sobie na urozmaicanie tych posiłków, a nawet na wariacje. Czasami możesz wykorzystać na przykład jajka, płatki owsiane, ugotowany, mrożony, groszek zielony i kolacja dla Milusińskiego no będzie jak, jak znalazł. Zje on to z największą przyjemnością i smakiem. I teraz należy zawsze tylko pamiętać, aby w danym posiłku była odpowiednia proporcja białka, tłuszczu i węglowodanów oraz kalorii. I korzystanie z kalkulatora wartości odżywczej produktów jest wtedy bardzo dobrym pomysłem. Także w internecie można znaleźć, poszukać sobie kalkulatory kalorii i na początku można z nich korzystać. I teraz, co zrobić po ugotowaniu? W jaki sposób przechowywać gotowane posiłki? O może w ten sposób? I teraz chciałabym też, żebyś pamiętał, że czas gotowania... Danego, danego składnika może różnić się od rodzaju użytych produktów, od ilości wody w, w, w garnku, no i jeszcze o jeszcze wielu innych tam rzeczy. Przede wszystkim, przed przygotowywaniem posiłku mięsnego, powinieneś usunąć wszystkie kości przed wydaniem, tak? czy przed ugotowaniem. I teraz posiłek nie powinien być ani gorący. Nie, ani zimny. Po ugotowaniu pozostaw go do y, ostygnięcia i podać psu taki y, w temperaturze pokojowej. Możesz również ugotować więcej pokarmu, podzielić go na porcje i przechowywać w lodówce 3-4 dni lub y, zamrozić na miesiąc. Doradziłabym y, ci rozważenie gotowania większych ilości jedzenia i zamrażania go do późniejszego wykorzystania. Jeśli zrobisz to na przykład raz w tygodniu, to możesz zgromadzić sobie zapas mrożonek na dłuższy czas. Lekcja trzecia. W jaki sposób przejść na nową dietę? Każda zmiana diety czy przejście na nową dietę powinna wymagać y, wielkiej ostrożności. Tak? Szczególnie y, należy zachować tą, y, tą rozwagę i ostrożność przy zmianie diety u starszych lub chorych psów. I y, chciałabym, y, abyś szczególnie u tych psów y, stosował tą zmianę przez miesiąc. Y, podczas którego aktualny pokarm Twojego psa z, bo, z, będzie zmniejszany stopniowo, a zastępowany nowym pokarmem. Każdy pies jest inny i potrzebuje więcej czasu, podczas gdy na przykład, inne, młodsze, zdrowsze będą szybciej akceptować zmiany. I może opowiem Ci, w jaki sposób należy dokona dokonać takiej zmiany. W pierwszy tydzień Należy wyeliminować 25% obecnego pożywienia i zastępuje się go 20% domowym jedzeniem. W drugim tygodniu eliminuje się 50% obecnego pożywienia psa i zastępuje go 50% domowym jedzeniem. W trzecim tygodniu eliminuje się 75% obecnego pożywienia i zastępuje go 75% domowego jedzenia, a w czwartym tygodniu przechodzimy już na odżywianie domowe. Podczas a tego całego miesiąca należy bacznie obserwować reakcję organizmu swojego psa. W przypadku, gdy zmiany zachodzą zbyt szybko, pies y, może sobie nie poradzić z tym i wtedy możesz zaobserwować takie, takie objawy jak zmniejszenie apetytu, biegunkę lub zaparcia, zmatowienie sierści, posmutnienie, wymioty, drapanie się, gryzienie, lizanie łap. Biegunka podczas zmiany diety nie zawsze musi budzić Twojego niepokoju. Zazwyczaj stolec psa będzie różniejszy niż zwykle, szczególnie jeśli u psa doszło do zmiany złej jakości pożywienia. Może to być wynikiem bądź oznaką eliminacji toksyn, które mogą to tworzyć się w wyniku karmienia psa złej jakości pożywieniem. I aby dieta zakończyła się sukcesem, bardzo proszę jeszcze raz, i uczulam Cię, aby robić to bardzo powoli. Będzie to na pewno milsze i dla Ciebie, i dla Twojego, dla twojego psa. Dla, przede wszystkim dla jego organizmu. Kiedy podczas zmiany diety dochodzi do, um, jakiego, jakiejś takiej, do osiągnięcia równowagi. Kiedy do tego dochodzi? Kiedy twój pies przyzwyczai się do nowego pożywienia i jego organizm nie będzie reagował już zaburzeniami trawienia, możesz wtedy pozwolić sobie na urozmaicenie diety. I nie musisz wtedy... Um, tak bardzo przejmować się bilansowaniem białek, węglowodanów i tłuszczu. Wszelkie niedobory uzupełnisz podawaniem psu kwasów omega-3, organicznych witamin i minerałów, kości, oczywiście surowych. Zakupy staną się mniej skomplikowane. Będziesz mógł bez problemu, bez jakichś wyrzutów sumienia dzielić się swoim jedzeniem z psem, ponieważ on może jeść wiele rzeczy, Takich, których ty zjadasz, czyli mięso, warzywa, owoce, ryż i oleje. I zaobserwujesz również u swojego psa jego preferencje smakowe. Pokażę ci, które składniki są dla niego ulubione i który smak jest dla niego odpowiedni. Bo pamiętaj, że każdy pies jest inny. I staraj się też do, w przygotowywaniu posiłków dążyć do receptur, które wyglądają mniej więcej tak. Powinno na talerzu, czy w misce, czy w całodziennym może yy, posiłku, który będzie podzielony na porcje, aby znalazła się połowa mięsa, połowa warzyw, owoce, skrobia, oleje i inne składniki dodatki, około 1,4 całej receptury. Ale to nie będzie regułą. Także nie musisz też yy, trzymać się ściśle tego, co przed chwilą powiedziałam. Przypominam ci, że każdy pies jest inny i na przykład niektóre psy będą potrzebowały więcej lub mniej białka, lub inne proporcje, w zależności od ich wieku, stanu zdrowia i powyższe tutaj powyższą radę no, chciałabym, abyś potraktował jako przykład, a następnie w miarę nabywania doświadczenia dostosował go do swojego psa. Czwarta lekcja. Wspomniałam wcześniej, że gotowaną dietę należy wzbogacać suplementami. Namawiałabym Cię do podawania psu organicznych suplementów. Na pewno nie będą, no trzeba liczyć się z wydatkiem, nie będzie to e, kwota rzędu 30-50 zł, ale no, te kwoty będą znacznie wyższe, ale na pewno e, spowodują to, że dieta Twojego psa e, zostanie wzbogacona o naprawdę wartościowe e, witaminy i minerały. Więc... Mm, na przykład teraz no, obserwuję, czy rozmawiam z opiekunami i widzę, że wiele psów cierpi z powodu wielu chorób cywilizacyjnych, tak? takich jak otyłość, alergie, cukrzyca, krzywica, borykają się z wieloma problemami trawiennymi no i wieloma, wieloma innymi chorobami, łącznie z nowotworami. I choroby te to nazywane są chorobami dietozależnymi i spowodowane są niewłaściwym odżywianiem i brakiem podstawowych składników pokarmowych w diecie. I e, chciałabym, żebyś pamiętał, że nawet najzdrowsze, najlepszej jakości karmy mogą być niewystarczające. E, zapewne zapytasz, no dlaczego? E, dlatego, że e, mimo że posiadają kompleks witamin, może zdarzyć się, że większa część z nich nie zostanie przez, psa, przez organizm psa w ogóle wchłonięta. Suplementy diety okazują się bardzo przydatne również we wspomaganiu leczenia takich chorób jak artretyzm, dysplazja oraz wielu innych chorób, wielokrotnie poprawiając jakość życia zwierzęcia i zmniejszające Ból i uczucie dyskomfortu. No i dzięki temu nasz pupil odzyska radość życia i ochotę do zabawy. Doda dlaczego musimy, dlaczego musimy, nie powinniśmy, ale dlaczego musimy stosować suplementy organiczne do domowego jedzenia? Świeże jedzenie, które spożywamy my, jak i również nasze psy, nie posiadają tych samych walorów odżywczych, co jedzenie uzyskiwane 50, 100 czy 200 lat temu. Według raportu z 1992 roku, Zwróć uwagę jak było to dawno, to teraz co się może dziać z naszymi, z naszymi z produktami spożywczymi, że grunty rolne oraz zielone tereny wypasu zwierząt Posiadają, e, posiadały w 1992 roku 80% mniej naturalnych minerałów. Jest to spowodowane e, częstym cyklicznym zasiewaniem oraz używaniem sztucznych nawozów, w których znajdują się związki wiążące i wymywające minerały z gleby. No i z tym zjawiskiem będzie się, wiązało, m, niski, będzie się wiązał niski poziom e, ważnych dla ludzi, zwierząt, minerałów w roś tych roślinnych uprawach oraz w tych, które są jedzone przez zwierzęta hodowlane. I czy to będzie jednak jedyny powód zmniejszenia tych ilości substancji odżywczych w diecie naszych pupilich Niestety istnieje jeszcze wiele innych problemów. Na przykład pierwszy to będzie przechowywanie oraz gotowanie jedzenia. Wszystko to sprawia, że traci ono wiele cennych, ważnych witamin oraz minerałów, które są wrażliwe na przykład na duże wahania temperatury. Poza tym, gdy gotujesz mięso oraz warzywa w bardzo wysokiej temperaturze, tracą one 70% składników odżywczych. Od razu uprzedzam, że ktoś powie, no dobra, to ja w takim razie będę karmił suchą karmą. Sucha karma produkowana jest również w temperaturze dochodzącej do 200 stopni Celsjusza, czyli jest pozbawiona wszelkich składników odżywczych i natomiast potem nasączana, kulki nasączane są sztucznymi witaminami, już o tym wcześniej powiedziałam, które bardzo często nie są przyswajane przez organizm. Teraz drugi, drugą sprawą to są kwaśne deszcze, które zakwaszają glebę, przez co minerały tworzą trudno rozpuszczalne kompleksy utrudniające roślinom pobór odpowiedniej ilości minerałów z gleby, co skutkuje również niską zawartością w ciele zwierząt hodowlanych, z których pozyskiwane jest mięso. No i teraz gospodarze. Coraz częściej, e, chcąc przyspieszyć e, plony czy, czy wzrosty e, swoich tam e, mięsnych naszych produktów. E, dodają sztuczne pasy, pasze, sztuczne nawozy, które również powodują zubożenie wartości odżywcze składników. I teraz chciałabym, żebyś wiedział, tak na marginesie, ponieważ my tutaj mówimy tylko i wyłącznie o gotowaniu, ale chciałabym na przykład, żebyś wiedział, jakie dolegliwości twojego psa wymagają stosowania suplementów. I na przykład do takich chorób należy przede wszystkim problemy ze stawami, artretyzm, problemy z kośćmi, problemy z zębami, z jamą ustną, dziąsłami. Będą bardzo wskazane dla psów, które prowadzą aktyw mało aktywny tryb życia. Psy, które posiadają problemy z trawieniem, które mają złej jakości sierść, które posiadają również problemy z systemem odpornościowym, i wiele tych problemów, które wymieniłam, mogą być całkowicie, bądź częściowo rozwiązane za pomocą odpowiednio dobranych suplementów i w odpowiednich dawkach. I, i cały czas uczulam, że podając psu y, suplementy upewnij się, y, że są one pochodzenia naturalnego. Nie należy kupować, a teraz narażam się na, y, na krytykę, właścicieli sklepów zoologicznych nie należy kupować suplementów w sklepach zoologicznych. Tak jak już wcześniej powiedziałam, są to preparaty zawierające sztucznie wyprodukowane witaminy. Witaminy syntetyczne są krystaliczną, nieorganiczną substancją absolutnie obcą dla psiego organizmu. Się ona do organizmu z trudnością, lub nie jest w ogóle przyswajana. Przyswajalność obniża się drastycznie wtedy, kiedy mają e, miejsca różne formy nietolerancji organizmu. I na przykład, tu, tu w tym przypadku mówię o zaburzeniach jelitowych. I, i po, pod po podaniu y, takich suplementów y, możemy zaobserwować u psa np. mdłości, osłabienie, swędzenie skóry. I... Podając takie sztuczne witaminy, przeciążamy, przeciążamy psu nerki, wątrobę, naruszamy równowagę i proporcje składników mineralnych w organizmie. I podsumowując, może zajść taka sytuacja, że preparat witaminowy, który ma pomóc psu w powrocie do zdrowia, zadziała zupełnie odwrotnie, pogłębiając jeszcze jego stan chorobowy. Jakie suplementy będą dobre dla Twojego psa? No, każda, każdy, każdy jakiś tam. Każda osoba, która zajmuje się zdrowym odżywianiem, która doradza wybór preparatów, no będzie miała swoje jakieś tam ulubione, sprawdzone preparaty. I ja na przykład będę chciała polecić Ci preparat witaminowo-mineralny, organiczny. Nazywa się on 24x7 Kompleks. Który zawiera witaminy, makro i mikroelementy oraz składniki roślinne takie jak spirulina, aloes, zioła owoce i jagody, posiada działanie wzmacniające i wspierające układ krążenia i nerwowy psa. I teraz na przykład jeszcze mogę. Na przykład w składzie tego preparatu naturalnego wchodzą warzywa, owoce, borówkę, brokuły, żurawina, winogrona, kapusta, maliny i szpinak, rzęszeń, różeniec górski, pieprz kajen, rdest wielokwiatowy, czosnek, imbir, koper, głuk, papaja, dzika róża i wiele innych. Także podając taką kapsułkę raz dziennie psu, zaspokajasz się zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne witaminy. Następnym suplementem, który powinien znaleźć się w psiej misce, to jest wapń. Można kupować preparaty wapniowe w aptece można również wykonywać mączkę ze skorupek jaj. Jest to jeden z najboga najbogatszych, tańszych i najbardziej dostępnych dla organizmu psa źródeł wapnia. I mączkę, mączkę można również kupić w sklepach zoologicznych, tylko staramy się kupować mączkę taką wyprodukowaną ze 100%, 100% musi zawierać 100% wapnia. No, ja oczywiście też mam jeden taki. Taki preparat wapniowy, który który również polecam opiekunom psów. Jest to preparat niemieckiej firmy i, na przykład, zawiera on 37 w jednej, w jednej miarce posiada, zawiera 37,10% wapnia i 0,96% fosforu. I na przykład małym psom podaje się tylko jedną łyżeczkę na dzień dla średnich psów, dla średnich ras jedną czwartą łyżeczki, natomiast dla, róż, dla dużych jedną drugą. No i oczywiście ciężarnym suczkom oraz czyniętom podaje się znacznie więcej tego proszku. I teraz kolejnym bardzo ważnym suplementem w diecie psa będą tłuszcze. I jest to, no muszę powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych składników w diecie psa. Tłuszcze zawarte są w diecie jako trójglicerydy, czyli jako połączone kwasy tłuszczowe, i są one naprawdę niezbędne w diecie psa. Odpowiadają przede wszystkim za właściwy stan skóry, szczególnie jest to ważne, gdy, gdy pies przebywa w suchych i ciepłych pomieszczeniach. Ważne tłuszcze ważne są również jako składniki niezbędne dla układu nerwowego, mają również swój udział we właściwej reprodukcji oraz pracy nerek. Tłuszcz jest bardzo potrzebny w procesach metabolicznych i stanowi ważne źródło energii. Poza tym poprawia smak jedzenia i jest konieczny w pożywieniu jako nośnik witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Psy trawią tłuszcz w 100%. Zalecana dawka tłuszczu w pożywieniu to 8-12%. No i teraz też jako sprawdzony preparat polecam produkt Omega 360, pozyskiwany z naturalnych ryb morskich. Jest preparat ten został dokładnie oczyszczony ze szkodliwych organicznych zanieczyszczeń. Poza tym no zosta, jest pozyskiwany z makreli, sardynek i sardeli, które wyławiane są z zimnych wód z okolic Skandynawii. Dziękuję.